Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 13 kwietnia jest 7. Czas na serwis trójki. Anna kowalik Brankati i Romuald Wójcik. Historyczny zwrot na Węgrzech. Po 16 latach Orban traci władzę. Opozycja ma większość konstytucyjną. Świat komentuje wybory na Węgrzech. Waszyngton na razie milczy po porażce sojusznika. Symboliczna pamięć o ofiarach Stalina. Guziki katyńskie będą dziś rozdawane w Warszawie. Niemal do rana mieszkańcy Budapesztu świętowali zwycięstwo opozycyjnej tis -y w wyborach parlamentarnych. Partia Petera Madziara według policzonych niemal 99% głosów może liczyć na 138 mandatów w 199-osobowym parlamencie. To daje jej większość konstytucyjną. Odzyskaliśmy nasze państwo, uwolniliśmy je, mówił do zwolenników Madziar.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 Drodzy przyjaciele, co ten wieczorny wynik wyborów oznacza dla losów naszego kraju i narodu i jaki jest jego głębszy lub wyższy sens, tego na teraz nie wiemy, to rozstrzygnie czas, ale niezależnie od tego jak się potoczyło, będziemy służyć naszemu krajowi i narodowi węgierskiemu, nawet z opozycji. Wybory na Węgrzech są szeroko komentowane na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. Zwycięstwo partii TISO w wyborach parlamentarnych na Węgrzech jest symboliczną porażką Donalda Trumpa. Zarówno prezydent USA, jak i wysocy rangą członkowie jego administracji otwarcie wspierali Viktora Orbana. Biały Dom jak dotąd nie skomentował wyników wyborów na Węgrzech. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump od dawna chwalił Wiktora Orbana i stawiał go za wzór europejskiego przywódcy. Choć Orban był izolowany przez administrację Bidena, m.in. z powodu prorosyjskości, Trump zaprosił premiera Węgier do Białego Domu, a przed samymi wyborami kilkakrotnie wzywał Węgrów do głosowania na Fidesz, a nawet obiecywał wsparcie ekonomiczne. Z radością zainwestujemy w przyszły dobrobyt, który będzie wynikiem dalszego przywództwa Orbana, pisał w mediach społecznościowych. Przed wyborami Trump wysłał do Budapesztu wiceprezydenta J.D. Vansa, a wcześniej sekretarza stanu Marco Rubio. Bezprecyd Precedensowe wsparcie, jakiego udzielił Orbanowi prezydent Stanów Zjednoczonych, sprawia, że przegrana Fideszu w węgierskich wyborach staje się także jego porażką. W niedzielę wieczorem Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami po powrocie z Florydy do Waszyngtonu. Gdy jednak padło pytanie o porażkę Orbana, odwrócił się i odszedł. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Maciej Berek, minister w Kancelarii Premiera. Od 16.00 Stany Zjednoczone wprowadzają blokadę morską portów irańskich. To odpowiedź na fiasko rozmów pokojowych w Islamabadzie. Amerykańskie okręty będą blokować wszystkie statki wchodzące do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych lub z nich wychodzące. Jednocześnie wojsko zastrzegło, że siły USA nie będą utrudniać swobody żeglugi statkom przepływającym przez cieśninę ormuz do portów innych niż irańskie. Trump w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że Stany Zjednoczone ostatecznie uzyskają od Teheranu wszystko, czego chcą. Guziki katyńskie będą dziś rozdawane w warszawskiej Kordegardzie. To element kampanii prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury związanej z upamiętnieniem Polaków zamordowanych z rozkazu Stalina wiosną 1940 roku. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Guzik w bardzo dosłowny sposób symbolizuje tragedię zamordowanych 22 tysięcy osób w zbrodni katyńskiej. Mówi wicedyrektor NCK Michał Kosiorek. Guzik był takim akcesorium, który często przy ekshumacjach, który po odkryciu grobów bardzo często się rzucał w oczy, był namacalnym przedmiotem. Pisze o guzikach w swoim wierszu Zbigniew Herbert. Jego kuzyn Edward Herbert zginął w Katyniu. I Herbert pisze właśnie o tym, że to guziki pozostaną jako ten namacalny dowód zbrodni katyńskiej. My dziś traktujemy ten guzik jako no właśnie symbol pamięci. Guziki będą rozdawane od 11:00 Do każdego z nich dołączona jest plakietka ze zdjęciem i biogramem jednej z ofiar zbrodni katyńskiej. Złoty Fryderyk 2026 dla Stanisława Sojki. Zmarłego w ubiegłym roku artystę uhonorowano za szczególne zasługi dla polskiej kultury. Gdyby Stanisław Sojka żył, ten Fryderyk byłby jego piątym. Dziennikarz Trójki Piotr Metz mówi, że po raz pierwszy w historii Fryderyków uhonorowano jednego artystę w dwóch kategoriach w jazzie i rozrywce. Ale też nie mieliśmy w całej historii naszej muzyki popularnej kogoś tak wszechstronnego, tak uniwersalnego w swojej eklektycznej rozpiętości artystycznej. Był wielki i w Jarocinie, i w Watykanie. Gala muzyki jazzowej Fryderyk Festival odbyła się w Muzeum Historii Polski w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl jest 5 po 7 to czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. W Poznaniu nie brakowało piłkarskich emocji. Spotkanie pomiędzy Lechem a GKS-em Katowice miało wiele zwrotów akcji i ostatecznie zakończyło się remisem 3 do 3. Gości aż trzy razy obejmowali prowadzenie i trzykrotnie gospodarze wyrównywali, mówi szkoleniowiec GieKSy Rafał Górak. To był kawał piłkarskiego, fajnego widowiska i na pewno działo się bardzo dużo. Natomiast chciałem bardzo pogratulować mojej drużynie ostatniego czasu, w którym jesteśmy. Drużyna bardzo zbliżyła się do najlepszych zespołów w Polsce i to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo gramy te mecze naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Wydaje mi się, że poprzeczkę zawieszamy przeciwnikom bardzo wysoko, to mnie niezmiernie cieszy, także jestem bardzo zadowolony z postawy, ze sposobu realizacji, z odwagi, z gry. W innych meczach motor Lubin zremisował z Rakowem Częstochowa 1–1, a Krakowia z Arką Gdynia 2–2. W tabeli prowadzi Lech, drugie jest Zagłębie Lubi, na trzecie miejsce zajmuje Jagielonia Białystok że Aluronu Zawiercie bliżej finału. W pierwszym meczu pokonali w Sosnowcu ASEKO, Resowie Rzeszów 3 do 0 i w serii do dwóch zwycięstw objęli prowadzenie. Libero Resowi Paweł Zatorski, który zresztą wczoraj zakończył reprezentacyjną karierę, przyznał, że jego zespół nie wykorzystał szansy w trzecim secie. Zawiercianie byli lepsi i zasłużyli na to zwycięstwo. Mogliśmy ten mecz przedłużyć. Mieliśmy tak naprawdę wszystko w swoich rękach. Dwa punkty przewagi w ostatnim secie. No, musimy być cierpliwi i tak samo jak zawiercianie byli, to i my powinniśmy, bo przeciwko tak dobrze grającej drużynie w pierwszym uderzeniu ciężko jest wygrać. Drugi mecz w sobotę w Rzeszowie, a dziś w Warszawie startuje półfinałowa rywalizacja projektu z Bogdanką Lublin. Polskim szczypiornistkom nie udało się wygrać z Rumunkami w ostatnim meczu fazy grupowej EHF EuroCup 2026. W Radomiu Polki przegrały 34 do 38, a to oznacza, że nie mają już szans na awans do turnieju finałowego. Dziś będzie na ogół od 10 do 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Na wschodzie kraju ma być słonecznie, na zachodzie więcej chmur i może lekko popadać. To na krańcach południowo-zachodnich. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu a postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami. Poznaj Audi A5 Business Edition z pakietami Comfort, Tech i Exterior. W wyjątkowej ofercie, dostępnej dla klientów biznesowych i indywidualnych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl Żegnamy reklamy. Jest osiem. Zapraszamy do trójki. Czujność o poranku to ważna cecha. Dwie dwójki i siedem trójek. Ale sprostowanie, piosenka na bruku Dila. to jest 91 rok. się pan redaktor małą pomyłeczkę. No to 91 był 35 lat temu. No i tak to jest, jak człowiek zacznie liczyć o tej porze, a jest siódma 8,5 konkretnie. Olga Szućko, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki, do 9. Za chwilę podsumowanie misji Artemis 2. But I was sleeping, it was just a dream An alley cat chewing on dead meat Czyli pobili rekord, bezpiecznie wrócili. No i co dalej? Misja Artemis II zakończyła się w swojej części kosmicznej. Teraz trwają dalsze badania, badania astronautów, sprzętu. No i czas na wyciąganie wniosków. O poranku w Trójce witam Ewelinę Zambrzycką-Kościelnicką z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Dzień dobry, panie Ewelino. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. To czego dowiedzieliśmy się dzięki tej kosmicznej wyprawie? No i przede wszystkim, czy tam rzeczywiście wszystko się udało? O, panie redaktorze, to był lot testowy. W locie testowym chodzi o to tak naprawdę, aby, aby w pewnym sensie można powiedzieć, że sporo się nie udało, ponieważ chcemy wiedzieć, jakie są problemy. W tym wypadku można powiedzieć, że to była absolutnie książkowa misja. Pewne drobne problemy, tak jak podnoszone przez media, czy toaleta, outlook, jakieś drobiazgi, to naprawdę są kwestie anegdotyczne. Absolutnie anegdotyczne. A czego się dowiedzieliśmy no, dowi Powiedzieliśmy się przede wszystkim jednej bardzo podstawowej rzeczy, że statek kosmiczny Orion z modułem serwisowym zaprojektowanym w Europie, zbudowanym w Europie, jest statkiem kosmicznym zdolnym zanieść astronautów na Księżyc i bezpiecznie z nimi wrócić. Czyli mamy tak naprawdę już podstawową rzecz. Mamy pojazd, który jest w stanie nas na ten Księżyc zawieźć, jest w stanie nas z niego zabrać i pozwala zrobić to wszystko absolutnie bezpiecznie, więc moim zdaniem udało się bardzo dużo. Czyli ta misja przybliża nas do lądowania na Księżycu i dalszej eksploracji kosmosu. To kiedy spodziewać się tego lądowania na Księżycu? No już w tym momencie wiemy, że pierwsze lądowanie programu Artemis zostało przesunięte. Na pewno miało być to Artemis 3. W tym momencie wiemy, że to już będzie Artemis 4. I prawdę powiedziawszy, jest to bardzo racjonalne, ponieważ w przyszłej misji Artemis 3 zostanie przetestowany lądownik księżycowy. No chcemy wiedzieć, czy również astronauci będą mogli bezpiecznie wylądować, a później z tego księżyca wrócić. Także jest to bardzo istotny test. I dopiero Artemis 4 będzie tą misją, która sprawia. Że ludzie ponownie staną na księżycu. E, natomiast e, to, co jest tutaj istotne, proszę Państwa, nas zawsze stawia na bezpieczeństwo. Jest to wyrażenie safety first, e, jest ono absolutnie przestrzegane i tutaj też to mocno widać. Chcemy sprawdzić każdy jeden kolejny krok. E, tak naprawdę przeprowadzić wszystko perfekcyjnie. Ja nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę teraz podczas lądowania, natomiast wszystkie procedury zadziałały perfekcyjnie. Można wręcz śmiało powiedzieć, że raskanowci zostali sprowadzeni na ziemi jak po sznurku. Nie było momentu, w którym byłyby jakiekolwiek wątpliwości, w którym panowałaby jakakolwiek nerwowa atmosfera. To jest ogromny sukces. A kiedy spodziewać się możemy takich wniosków dotyczących na przykład zdrowia astronautów, ich kondycji, bo teraz trwają badania także ich fizyczne, właśnie takie lekarskie. Na pewno badany jest sprzęt. Czy będziemy mogli liczyć na przykład na jakieś jedno wspólne podsumowanie misji Artemisa, jeśli tak, to, to kiedy? Ale rzeczywiście, że tak, będą pojawiały się najpierw cząstkowe informacje, później w pewnym momencie przepuszczalnie za kilka miesięcy będzie to i szersze, szersze omówienie, ale tu już wspomniał Pan o zdrowiu astronautów, tak naprawdę to jest właśnie bardzo kluczowe. Statek Orion miał między innymi przetestować to, w jaki sposób jest w stanie ochronić astronautów przed promieniowaniem kosmicznym, również przed ewentualnymi burzami słonecznymi, które mogłyby dotknąć astronautów i to jest. To jest naprawdę istotne, ponieważ jeżeli chcemy latać na księżyc, nie chcemy już tego robić w taki sposób, jak miało to miejsce przy okazji Apollo. Oczywiście program Apollo był wielkim sukcesem. Natomiast było to tak naprawdę um, można powiedzieć, coś um, co um, było to tak naprawdę coś, co um, miało tylko i wyłącznie doprowadzić do wygrania wyścigu. Kwestia bezpieczeństwa była drugoplanowa. W związku z tym, że chcemy zbudować poza na księżycu, co już ogłosił administrator NASA, chcemy, aby astronauci latali tam bezpiecznie, aby wracali bezpiecznie, aby cały sprzęt do tego potrzebny był absolutnie niezawodny. I Artemis 2 zdecydowanie nas do tego przybliżyło. No i teraz rozbudza wyobraźnię Artemis 3, Artemis 4 czekamy na tę misję. A właśnie z marzeniami o powrocie człowieka na księżyc. Ewelina Zamrzycka-Kościelnicka z Centrum Badań Kosmicznych Pan w Trójce o poranku o tym opowiadała. Bardzo dziękuję, Pani Ewelino. Dziękuję, również miłego dnia. A teraz kwadrans po siódmej, słuchamy piosenki dnia. To nowość od Matyldy i Łukasiewicza. Kochana córeczko. Kochana córeczko, jeszcze wczoraj spałaś nam na rękach.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 Mama z tato, z ciebie tacy dumni Tylko wróć na studia, no i schudni Statuarzem nikt nie będzie cię chciał Kochana córeczko W twoim wieku już mieliśmy dzieci Lat ci nie ubywa, a czas leci Ty i pies to jednak trochę Kiedyś poradzisz sobie bez nas, lecz nie teraz. My Cię nauczymy pływać, zobacz, woda wzbiera. Tam, gdzie idziesz, czekają smoki i wilki. Tam apetyt mają Jak ty. Złącz nogi Zakryj się Nie narzekaj Nie próbuj być kimś Kim kobieta była nie powinna Nie ubieraj się tak Nie ubieraj się tak Nie ubieraj się tak Nie myśl w ten sposób Nie zarabiaj tyle Uczymy dziewczynki wstydu Sprawiamy, że czują się winne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 Złącz nogi, zakryj się Być może najważniejsza, na pewno bardzo ważna piosenka w dorobku Matyldy i Łukasiewicza będzie powracać dziś w trójce jako piosenka dnia. Być może do namysłu. Jest siódma dwadzieścia Na początku kwietnia brazylijski kongres przyjął ustawę, która reguluje opiekę nad zwierzętami w przypadku rozwodów czy rozstań. Jak argumentują urzędnicy, ustawa odpowiada na zmiany, jakie zaszły w brazylijskim społeczeństwie w ostatnich dekadach. A jak to wygląda w Polsce, w polskim prawie? To sprawdził Michał Kowarski. Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 roku. Artykuł 1, ustęp 1. Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Artykuł pierwszy, ustęp drugi. W prawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. W polskim prawie kot są wciąż niestety traktowane jako rzecz ruchoma. Magdalena Silska, doktorka nauk prawnych, pełnomocniczka Fundacji Otos Animals. W przypadku rozwodu następuje najczęściej podział majątku i pies czy kot wchodzi do takiego podziału jako rzecz, czyli tak jak meble, samochód, telewizor. I taki stan prawny może prowadzić na przykład do takich sytuacji. Jedna strona ma ogromną, silną relację ze zwierzęciem, sprawowała zawsze nad nim opiekę, a może tak się zdarzyć, że będzie musiała tą opieką się dzielić z drugą stroną, która nie wykazywała żadnej empatii do tego zwierzęcia, nie sprawowała nad nim opieki i tylko i wyłącznie jest to czysta rozgrywka międzyludzka. Przepisy po prostu nie istnieją albo nie są uszczegółowane w taki sposób, aby dawały narzędzia sędziom do wydawania sprawiedliwych wyroków. I to nie jedyna rzecz, która przez Nasze polskie prawo jest nieuregulowane czipowanie, kastracja i tak dalej, i tak dalej. Najwyższy czas, aby to prawo z 1997 roku uległo gruntownej zmianie. Przede wszystkim myślę tutaj o projekcie obywatelskim, druk numer 700, po którym się podpisało ponad pół miliona obywateli i obywatelek. Myślę, że gdyby ten projekt był podpisywany elektroniczną formą, to byłoby kilka milionów, bo byłaby to dużo łatwiejsza formuła. Z naszego punktu widzenia organizacji prozwierzącej, ale też z punktu widzenia prawnego jako prawniczka, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Co się teraz dzieje? W lutym 2025 roku rząd wyraził 30-stronniejcowe stanowisko dotyczące projektu, które odnosiło się do błędów oraz braku danych dotyczących skutków dla gospodarki. Od tamtej pory uchwalono ustawę łańcuchową, która wejdzie w życie na jesieni tego roku. Ustawa o zakazie hodowli zwierząt futerkowych została podpisana w grudniu 2025. Ustawa o obowiązkowym czipowaniu zwierząt jest procedowana, ale w sprawie opieki nad zwierzętami po rozwodzie nic się nie dzieje. Choć sądy idą z duchem czasu i coraz częściej orzekają, mając na uwadze dobro zwierzaka. Czy przykład brazylijski to dobry przykład, czy w Polsce też powinien być wprowadzony podział obowiązków w opiece nad zwierzęciem w przypadku rozwodu? 22 i 7 trujek. Here oh. for someone else <gasps>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 Wiesz co, kochanie?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 Zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji Aliorbanku USA dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.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 Cześć tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od jutra czwórka finały UEFA Champions League Atletico kontra Barcelona, a w środę Bayern kontra Real. Nie przegap kitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Zadzwonię 4 dwójki i 5-0 lub przyjdź do punktu sprzedaży Kanal Plus.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 Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik. Partia TISA, Pitera Modziora zdecydowanie wygrywa wybory parlamentarne na Węgrzech i może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. Gratulacje dla zwycięskiej partii, i jej przywódcy płyną z całego świata. Premier Donald Tusk napisał na Platformie X Węgry, Polska, Europa znowu razem. Wspaniałe zwycięstwo, drodzy przyjaciele, Rosjanie do domu. Węgry wybrały Europę, napisała z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dziś od 16 naszego czasu zacznie obowiązywać amerykańska blokada cieśniny Ormus. Zapowiedział to prezydent Donald Trump. Dodał, że w cieśninie są już jednostki amerykańskiej marynarki wojennej. Iran zagroził ich atakiem. Irańskie władze przekonują, że cieśnina Ormus jest otwarta. Przeczą temu jednak dane portali zajmujących się monitoringiem żeglugi. Szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz leci dziś do Oslo. Będzie rozmawiał ze swoim norweskim odpowiednikiem m.in. o zacieśnieniu współpracy wojskowej i wspólnych zakupach w ramach unijnego mechanizmu SAFE. Na stole leżą ważne umowy, które już niedługo mogą oba kraje podpisać i realizować w ramach wspólnych projektów z programu SAFE. I dlatego w podróży do Norwegii szefowi MON będzie towarzyszyć pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jej zdaniem Norwegowie mogą być zainteresowani naszymi zestawami rakietowymi piorun, a także dronami z prywatnych spółek zbrojeniowych. Podobne rozmowy rząd chce prowadzić także w Grecji i Rumunii. Agnieszka Drążkiewicz, Polski Radio. Kolejny serwis w Trójca o ósmej. A teraz Ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. ZUS zapuka do naszych drzwi. Inspektorzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zyskali dziś nowe uprawnienia przy kontrolach osób przebywających na zwolnieniach lekarskich w ich prywatnych domach, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u w województwie lubelskim. Kontroler będzie mógł wylegitymować sprawdzaną osobę i będzie mieć też prawo wstępu do miejsca, w którym przebywa ubezpieczony na zwolnieniu lekarskim. Również od tej daty, od 13 kwietnia, zacznie obowiązywać definicja czynności incydentalnej, której wykonanie na zwolnieniu lekarskim nie spowoduje utraty zasiłku. A to na przykład jednorazowe podpisanie pilnego dokumentu w firmie, do którego nikt inny nie jest upoważniony. Gospodarka jednym z głównych tematów rozmów polskiej delegacji w Korei Południowej. Kraj ten to obecnie nasz największy azjatycki inwestor w kluczowych sektorach. Wymiana handlowa między naszymi krajami rośnie, ale nadal więcej z Korei importujemy. I pora to zmienić, podkreśla minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Nasze firmy na tutejszym rynku jeszcze nie są w pełni obecne. Interesuje nas między innymi branża spożywcza. Wiemy, że polskie spółki z tego sektora są bardzo rozwinięte, ale często jednak ich dostęp do rynku koreańskiego jest ograniczony. Chcielibyśmy, aby również w sektorze zbrojeniowym ta wymiana była bardziej zrównoważona. Widzimy potencjał do współpracy w sektorze kosmicznym. Rozmowy będą także dotyczyć energetyki. Litr benzyny 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 ,14 zł 14 groszy, czyli najmniej od początku programu ceny paliwa niżej. Za litr oleju napędowego płacimy 7,68 zł groszy. Dobre wiadomości dla łasuchów nie ma powodów, aby w najbliższych miesiącach drożała czekolada, choć nie należy się też spodziewać spadku jej cen. Analitycy rynku spożywczego widzą jednak szansę na powrót do 100 gramowych tabliczek czekolady po takich samych cenach, jakie dzisiaj płacimy za 80 gramów, a Polacy zjadają około 5-6 kg wyrobów czekoladowych rocznie. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł. 64 grosze euro 4,25. Około 5-6 kg na głowę. Na głowę, oczywiście, rocznie. rocznie Kto tak. zaniża te statystyki? <śmiech> nie wiem. Bo na pewno nie ja. <śmiech> ja też nie. Dziś będzie na ogół od 10 do 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Na wschodzie kraju ma być słonecznie, a na zachodzie szykuje się więcej chmur. Może też lekko popadać konkretnie na krańcach południowo-zachodnich. Jest 7.35, jeszcze przed ósmą zajrzymy do prasy i posłuchamy o przeboju sprzed lat i posłuchamy przeboju sprzed lat, bo to taki zestaw powiększony. Teraz Fleetwood Mac i Seven Wonders z albumu Tango in the Night, wydanego dokładnie 39 lat temu. I ty ile masz cudów świata na koncie? Zobaczonych? No, pewnie zero. <głos> Paweł Turski, dzień dobry. Dzień dobry. Przegląd prasy. Ale wielki Mur Chiński chyba jest cudem świata. To byłem. To jeden. Ale byłeś na murze, czy tylko nad murem przelatywałeś? Samot? Nie, nie, na murze. Chodziłem, A, to, to dotykałem. Tak, to Ja na pewno zero. Paweł Turski m, z gazetami, z prasą. Dużo tych... O, ale ty masz tego papieru, człowieku, o czym będziemy o, mówić? W takim bardzo razie. dużo, ale akurat zaczniemy od wydrukowanej przeze mnie kartki i tego, co donosi Washington Post. Trump ogłasza blokadę morską Iranu po tym, jak rozmowy w Islamabadzie nie przyniosły porozumienia. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych rozpocznie proces blokowania dzisiaj o godzinie 10 czasu wschodniego, czyli trochę za ponad 8 godzin. To posunięcie USA może zniweczyć kruche dwutygodniowe zawieszenie broni osiągnięte zaledwie 5 dni temu. Czyli ważne, w, w, warto dzisiaj słuchać popołudniowego, zapraszamy o 16, bo to wtedy będą dziać się te wydarzenia. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale może się dziać na Bliskim Wschodzie no, o 16. Ceny ropy już idą w górę. Zaglądamy do Gazety Wyborczej na ósmej stronie artykuł o tym, że Azja słono płaci za wojnę w Iranie, chociażby w Tajlandii. Już nie można korzystać z klimatyzatorów, jeżeli temperatura w pomieszczeniach nie jest niższa niż 26-27 stopni. Takie same zasady obowiązują w Singapurze. W Mianmie co drugi dzień na ulicę mogą wyjeżdżać na przemian samochody o numerach parzystych i nieparzystych, a mieszkańcy Korei Południowej mierzą się z innymi wyzwaniami. Rząd zachęca ich do brania krótszych pryszniców i korzystania z pralek tylko w weekendy, a ponadto Korańczycy boją się nie wiadomo czemu tego, że zabraknie worków na śmieci i je wykupują i w żadnym sklepie ich nie ma. Przechodzę do Rzeczpospolitej dzisiaj o tym, że yy, mamy w Polsce do czynienia z plagą L4 związanych ze zdrowiem psychicznym. W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zachowania Zostało wystawionych 1,8 tysięcy zaświadczeń lekarskich na 34, ponad miliony dni niezdolności do pracy. To wzrost o 9,6% i 12%. Jeszcze mam bardzo ciekawy wywiad. Pewnie mhm. pokażę Ci okładkę. Pomyśl, o kim będzie ten wywiad. Na tym zdjęciu jest minister Żurek z psem. Minister Żurek w stroju powiedziałbym kolekcja Lasy Państwowe 2026. Wywiad jest z panem ministrem, to się zgadza, ale jest o psie. Co mówi pies Waldemara Żurka? To dziś znajdą państwo w dużym oh. formacie w gazecie wyborczej. Z ministrem e, Żurkiem niestety pan dziennikarz rozmawia, a nie z psem. No ale dowiedzmy się jak się ten pies nazywa. Pies wabi się Tofik. Kim jest Tofik, widywany w ministerstwie? Moim przyjacielem, 11-letnim niemieckim terierem myśliwskim, towarzyszy mi w większości wyjazdów poza Warszawą, w hotelu dostaje posłanie, miskę, zabawki i czeka aż wrócę. Nie, nie nudzi się. Tofik też poluje. Ważne pytanie w kontekście wyborców Koalicji Obywatelskiej. Nie, ponieważ jest wyprowadzany na smyczy. No to proste. Mm, Jak no myśliwego tak, na smycz, to też chyba nie będzie Polską. To, jest, to, jest, to się liczy. Ale rzeczywiście, gdyby to był wywiad z Tofikiem o tym, co mówi Waldemar Żurek, byłoby trochę ciekawiej. To się zgadza. Na koniec informacje muzyczno-kulturalne. Gazeta Rzeczpospolita, strona A9. Polski rynek wart blisko miliard złotych. Chodzi o rynek Muzyczny. W ciągu ostatnich czterech lat wartość rynku fonograficznego w naszym kraju niemal się podwoiła i on rośnie szybciej niż na świecie, jeśli chodzi o to, gdzie słuchamy muzyki, to oczywiście streaming i kolejny raz się okazuje, że rynek płyt jest stabilny, ale dzięki wzrostowi płyt winelowych. No, czyli być muzykiem w Polsce opłaca się coraz bardziej. I, I to też bardzo piszą o jeść. nas dzisiaj mm. w Gazecie Wyborczej, polecają zdigitalizowany, dostępny w portalach streamingowych, cykl Kocham Pana, Panie słuku. A tak, to na ale to, to cykl, który pojawia się w trójce, ale też pojawi się nowy cykl dzisiaj o 8.50, cykl Pawła Turskiego, około 8.50, bo nie będziemy pewnie tak precyzyjni, ale powiedz tylko tytuł, żebyśmy nie zdradzili za wiele o tej porze. Złote, a skromne, a reszta to zagadka. Marsi. On My Soul, czyli nowość na trójkowej antenie, choć Renata Grochal zaczęła lata 70. wspominać. Tak, przed tak. <głos> tak no. mi się to skojarzyło. Czyli że dobrze, udaje, nutka, dobrze udaje. Taka nutka jest właśnie. Do tupania nóżką. Tupiąc nóżką powiedzmy o tym, co dziś po 8.13 i kto będzie twoim gościem. Dzisiaj będziemy gościć w trójce Macieja Berka, ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. To jest taki, W skrócie ministra, jest taki, bo tak trudno państwa, to w karbowy Rządu pilnuje, czy ministrowie w terminie się wyrabiają z ustawami rządowymi, ale oczywiście... Na początek będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło na Węgrzech. Po 16 latach rządów premier Viktor Orban traci władzę na Węgrzech. Już zliczono 99% głosów. Miażdżący sukces, miażdżąca porażka. E, Orban powiedział, że bardzo bolesne będziemy w opozycji, prawie ze łzami w oczach opozycyjna. Tisa y, może mieć nawet większość konstytucyjną, y, co pozwoli y, Peterowi Majorowi bo to się chyba tak wymawia, tak, Major ma modzior. Modzior, tak, modzior. Y, na wielkie zmiany. Piotr na Węgier. Y, tak, na wielkie zmiany na Węgrzech. No i powstaje pytanie oczywiście, co z naszymi uciekinierami Bigniewem Ziobro i Marcinem a, cienią, Romanowskim. O 8.13 to wszystko. Tak, serdecznie zapraszam. Boys Don't Cry. Za 11 minut 8 to czas na cykl Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Republika Ready to Go. Gdzie pan i pani widzą się za 5 lat? Gdyby to pytanie zadać bohaterom naszej historii w 1991 roku, pewnie nie przewidzieliby, że ich losy się skrzyżują. Tim Dorney był wtedy bowiem klawiszowcem londyńskiej grupy Flower Dub łączącej alternatywne brzmienie z tanecznymi rytmami. Z kolei Samantha Sprackling, czyli Saffron, zagrała rolę, o jakiej mogło w tamtym momencie marzyć wiele nastolatek. Dziewczyny chwilowego gwiazdora Chesneya Hawksa w teledysku The One and Only. Trzy lata później oboje znaleźli się w składzie grupy Republika, która swój styl definiowała jako techno-pop punk rock. Chodziło o połączenie futurystycznej, elektronicznej estetyki z zadziornymi gitarami. Atutem zespołu była jednak przede wszystkim Safron, postać nietuzinkowa, bo urodzona w Lagos, ówczesnej stolicy Nigerii, z ojca Anglika i matki o korzeniach portugalsko-chińskich. Wokalistkę wyróżniała nie tylko nieco cyberpunkowa, czarno-czerwona Fryzura, ale też teksty podkreślające siłę kobiecej energii na rockowej scenie lat 90. Inspirowały ją mocne, wyróżniające się głosy z pokolenia Punk Rocka: Suzy Sue, Debbie Harry, czy Robert Smith z The Cure. Jak mówiła Saffron, Ready to Go było czymś na kształt okrzyku bojowego, pokazującego jej gotowość do walki. O to, żeby zostać usłyszaną, chociażby na falach stacji radiowych, zdominowanych wówczas przez męskie głosy. W przypadku tego singla, wydanego w kwietniu 1996 roku, a więc 30 lat temu, zdecydowanie udało się. Piosenka do wyjaśnienia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 Neomak Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomak Cardio więcej niż Magnes. Bo ta wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, wyciąg kłoub, wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. A flofarm. Wiosenne super towary od Mediamarkt. Zmywarka do zawodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 2299, teraz za 1799 zł. Dodatkowo produkt z akcji zestawowania Mediamarkt. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię.